Cieniu, cieniu żywiczny spod sosny, cieniu leszczyny orzechowy, spod trawy cieniu jak kosmyk, zielony raz, a raz płowy. Cienie przeciw gorączce, potne gdzie krzew maliny, strzcin, topul, cienie szemrzące z szemranej swej przyczyny. Cieniu spod lipy miodowy, na lipca, po pracy fiestę, cieniu raz taki, raz owy, cieniu mój jaki Ty jesteś.